Pewnego dnia zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. – Rabbi – zapytali uczniowie – czyja to wina, że ten człowiek urodził się niewidomy, jego czy rodziców? Jezus odpowiedział – ani on nie zawinił, ani jego rodzice. Urodził się niewidomy, aby na nim okazało się działanie mocy Bożej. Musimy działać zgodnie z wolą tego, który mnie posłał, dopóki trwa dzień. Gdy nadejdzie noc, nikt nie będzie mógł działać. Ja jestem światłem dla świata, dopóki jestem na świecie. Potem plunął na ziemię, zrobił ze śliny błoto i nałożył niewidomemu na oczy. I powiedział, idź i umyj się w sadzawce syloę co znaczy posłany. Poszedł więc i umył się, a gdy wracał, już widział. Wtedy sąsiedzi i ci, którzy znali go jako żebraka, pytali, czy to nie ten, który siedział i żebrał? Jedni mówili, tak, to on. Inni przeczyli, nie, jest tylko podobny do niego. On zaś twierdził, to właśnie ja. Zapytali go, w jaki sposób odzyskałeś wzrok? Odpowiedział. Człowiek, któremu na imię Jezus zrobił błoto, pomazał mi oczy i kazał iść umyć się w siloę. Poszedłem więc, umyłem się i teraz widzę. A gdzie on jest? zapytali. Tego nie wiem, odpowiedział. Wtedy tego człowieka, który przedtem był niewidomy, Zaprowadzili do faryzeuszy, a był to dzień sabatu, kiedy Jezus użył błota, by uleczyć mu oczy. Z kolei faryzeusze pytali, w jaki sposób odzyskał wzrok. Odpowiedział im, nałożył mi błota, umyłem się i teraz widzę. Wówczas niektórzy faryzeusze mówili, nie może pochodzić od Boga człowiek, który nie przestrzega sabatu. A inni pytali, czy grzeszny człowiek może dokonywać takich cudów? I doszło między nimi do rozłamu. Jeszcze raz zwrócili się do niewidomego. A co ty myślisz o tym, który przywrócił ci wzrok? Że jest prorokiem, odpowiedział. Żydzi jednak nie wierzyli, że on był niewidomy i że odzyskał wzrok, dopóki nie wezwali jego rodziców. I nie zapytali ich, czy to wasz syn? Czy potwierdzacie, że urodził się niewidomy? Jak to się stało, że teraz widzi? Rodzice odpowiedzieli, tak, to nasz syn i urodził się niewidomy. Ale jak to się stało, że teraz widzi? Nie wiemy. Nie wiemy też, kto przywrócił mu wzrok. Jego zapytajcie. Jest pełnoletni, niech sam odpowie. Rodzice Jego odpowiedzieli tak, bo się bali Żydów, którzy już przedtem postanowili wyłączyć z synagogi każdego, kto uzna Jezusa za Mesjasza. Właśnie dlatego Jego rodzice powiedzieli jest pełnoletni Jego pytajcie. Wobec tego po raz drugi wezwali człowieka, który był przedtem niewidomy i nalegali na Niego na Boga, mów prawdę. Naszym zdaniem ten człowiek jest grzesznikiem. On zaś odpowiedział, czy jest grzesznikiem, nie wiem. Wiem jedno, że byłem niewidomy, a teraz widzę. Pytali go więc dalej, jak to właściwie było? W jaki sposób przywrócił ci wzrok? Odpowiedział im, przecież wam już powiedziałem. Nie słyszeliście? Chcecie to jeszcze raz usłyszeć? A może chcecie zostać Jego uczniami? Odpowiedzieli Mu ze złością. Ty sam chyba jesteś Jego uczniem, bo my jesteśmy uczniami Mojżesza. O Mojżeszu wiemy, że sam Bóg do Niego przemawiał. O Jezusie nie wiemy nawet, skąd pochodzi. To dziwne, że nie wiecie, skąd On pochodzi. Ale On przywrócił mi wzrok, odpowiedział ten człowiek. Przecież każdy wie, że Bóg nie spełnia próśb grzeszników, ale prośby tych, którzy Go czczą i postępują zgodnie z Jego wolą. Jak świat światem nie słyszano, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Gdyby on nie pochodził od Boga, nic by tu nie mógł poradzić. Odpowiedzieli mu, ty przeklęty grzeszniku, nas chcesz pouczać. I wyrzucili go. Jezus dowiedział się o tym i gdy go odnalazł, zapytał — Czy wierzysz w Syna Człowieczego? Odpowiedział na to — A kto to jest, Panie, że mam w Niego uwierzyć? — Właśnie Go widzisz — powiedział Jezus. — Rozmawia z Tobą. Wtedy zawołał — Wierzę, Panie. I nisko Mu się pokłonił. Jezus powiedział Przyszedłem na świat jako sędzia, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, oślepli. Było z nim kilku faryzeuszy. Gdy to usłyszeli, zapytali go Czy i my jesteśmy ślepi? Gdybyście byli ślepi, odpowiedział Jezus Grzech nie ciążyłby na was Skoro jednak uważacie, że dobrze widzicie Znaczy to, że trwacie w grzechu